Tutaj i na plakacie widzimy nowość tegoroczną, oczywiście zielony, bo od Johnego Deera ciągnik, ale widzimy go również kilkaset metrów dalej na pokazach na polu. Co to za maszyna, bo to coś zupełnie nowego. Tak, jeśli chodzi o nowości dotyczące maszyn tej wielkości, to w tej chwili w ofercie pojawiają się dwie kolejne serie ciągników serii 6. Są to ciągniki serii 6MC oraz 6RC. Jeżeli mówimy o ciągniku 6RC, jest to wersja bardziej premium, jest to porzeszenie ciągników serii 6R o ciągniki mniejsze, o ciągniki kompaktowe. Kompaktowe oznacza nic innego jak mniejsze rozmiary ciągnika, które umożliwiają wjazd np. do ciasnych budynków inwiatarskich, czy pracę w dosyć powiedziałbym małych podwórkach. No właśnie, bo miesiąc temu w Radiu Raportu Rolnego i na łamach naszej gazety czytaliśmy o innym ciągniku znacznie większej mocy i wtedy padło stwierdzenie, że do małych i średnich gospodarstw się nie przyda, ponieważ jest za duży. Ten z kolei wydaje się być zaprojektowany tak jakby pod małego, średniego polskiego rolnika. 100 koni, tak? Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Modele, które są dostępne w tej serii ciągników, zarówno w MC jak i RC, to modele 90, 100 oraz 110 koni mechanicznych. Czyli jak najbardziej trafiają, myślę, tutaj właśnie do gospodarstw mniejszych, rodzinnych. Jak wiemy struktura gospodarstw w Polsce nie jest tak duża jak w zachodnich krajach, także myślę, że te ciągniki jak najbardziej znajdą zastosowanie właśnie w naszych gospodarstwach. A proszę powiedzieć, jakie ciekawe rozwiązania techniczne w nim zastosowano? Generalnie jeśli chodzi o maszyny 6RC czy MC, przede wszystkim są to ciągniki, które są oparte na ramie, tak jak pozostałe tak naprawdę e, ciągniki e, John e, Także rama doskonale współpracuje z ładowaczem czołowym, czyli ta wielkość ciągników nadająca się do pracy z ładowaczem czołowym w obejściu w budynkach inwentarskich jak najbardziej. Dodatkowo ciągniki 6RC możemy wyposażyć w amortyzowaną przednią oś. Amortyzowana oś to nie tylko komfort pracy, ale również większa siła uciągu, która pozwala uzyskać, na przykład wykonać więcej hektarów w godzinę przy tym samym zużyciu paliwa. Doskonałe również możemy wybrać tutaj przekładnie, które są sprawdzone, niezawodne, stosowane już od kilku powiedziałbym lat, ale trafiła też do tego typu ciągników bardzo ciekawa przekładnia, przekładnia autokład z EcoShiftem co nam daje EcoShift, obniżamy obroty silnika przy maksymalnej prędkości jazdy ciągnikiem, czyli zużywamy mniej paliwa jadąc w transporcie, mamy ciszej w kabinie bardziej komfortowo. Czyli coś takiego jak ekojazda samochodem. Dokładnie. Skrzynia automatyczna to jest. Tak. I jeśli chodzi o przekładnię właśnie autokład, czy autokład z EcoShiftem, to ona umożliwia zmianę czterech biegów pod obciążeniem, ale również te cztery biegi mogą się zmieniać automatycznie. Aha, czyli można zarówno tak, jak i tak. A czy Dokładnie. montuje się w ciągnikach jeszcze skrzynie manualne? Jeśli chodzi o przekładnie manualne, jak najbardziej stosuje się tego typu przekładnie, z tym, że w ciągnikach mniejszych, jeszcze mniejszych, czyli gdzieś 60-70 koni i są to wówczas bardzo, powiedziałbym, konstrukcyjnie proste maszyny, gdzie mamy normalnie dźwignię do zmiany biegów. Mamy teraz 2013, raczej cięższy rok dla branży. E, przyszły rok... Być może będzie trochę lepszy, chociaż coraz bardziej pesymistycznie, jak widzę, podchodzą do tego specjaliści. Jak Państwo liczycie? Będzie się ten traktor dobrze sprzedawał u polskich rolników? U jakich rolników? Maszyny MC i RC dedykowane właśnie do gospodarstw mniejszych jako... Również maszyny dodatkowe w gospodarstwach dużych, ponieważ jeśli chodzi o rynek polski, to maszyny do 100 koni to jest tak naprawdę 2 trzecie rynku, czyli tutaj no, jest duże pole do popisu, tym niemniej tak jak Pani wspomniała no, jest wieka niewiadoma, jest duży znak zapytania, co będziemy mieli w przyszłym roku, jak wiemy pod dużym znakiem zapytaniem są przede wszystkim dopłaty do zakupu nowego sprzętu, czy też inwestycji, dofinansowania z Unii Europejskiej. Do końca nie wiadomo, ile tych pieniążków będzie do dyspozycji. Także to jest jakby takim powiedziałbym hamulcem ręcznym dla kupujących, żeby się wstrzymać. Może coś uda mi się uzyskać. Więc teraz jakby jest ten moment, gdzie no, wiele decyzji jest wstrzymane. A proszę powiedzieć jeszcze ostatnia rzecz. Często jest tak, że w maszynach czy to użytkowych, rolniczych, czy to nawet w samochodach. Bywa tak, że rozwiązania z wyższych serii, które dotąd były w niższych klasach sprzętu albo w ogóle niedostępne, albo wyłącznie za dopłatą coraz częściej trafiają do standardu w tych niższych seriach. Czy w przypadku naszego tutaj ciągnika stało się podobnie? Jakie rozwiązania z wyższych klas do niego trafiły? Jeśli chodzi szczególnie o ciągnik 6RC, to trafiły tak naprawdę, myślę, co najmniej trzy elementy. Po pierwsze jest to amortyzacja przedniej osi, która wcześniej w tej wielkości ciągników była niedostępna. Jest to ta przekładnia autokład z eco-shiftem i również rozwiązania do takiego podstawowego rolnictwa precyzyjnego, czyli ciągnik może być przygotowany do obsługi systemu iZobas, gdzie można w łatwy sposób podłączyć maszynę i na monitorze, który montujemy, wówczas w środku ciągnika możemy sterować już narzędzia, które znajdują się z tym.